z listu do Rzymian, z czwartego rozdziału, od 19 wiersza i z piątego rozdziału do piątego wiersza. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około stu lat, oraz obumarłe sary I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić. I dlatego poczytane mu zostało za sprawiedliwość, a nie napisano tego, że mu poczytano tylko ze względu na Niego, ale ze względu na nas, którym ma to być poczytane i którzy wierzymy w Tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego, z martwych, który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Usprawiedliwienie tedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,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 Zawsze, kiedy mówimy o Abrahamie, to na pewno doświadczamy takiej radości we wierze, ponieważ był to człowiek wiary. Kiedy czytamy o tym, jak on wierzył i wszedł za Bogiem, za tym Słowem obietnicy, to dodaje otuchy dla nas, którzy też polegamy na Słowie Bożym. Dobrze wiedzieć, że byli tacy, którzy szli przed nami, i Bóg dotrzymał Słowa, jest to potwierdzenie tego. Mamy to Słowo jeszcze do 18 wiersza, wrócę, wbrew nadziei żywiąc nadzieję, wbrew nadziei, czyli nie miał żadnych powodów, po ludzku rzecz biorąc, żeby spodziewać się, że będzie miał jeszcze dzieci, a co dopiero jeszcze, że będzie, będą to liczne narody a jednak te nadzieje żywi, czyli spodziewał się, czekał. My po ludzku mówimy mam nadzieję, czyli że być może. W Biblii zawsze czytamy o nadziei jako o czymś pewnym, a tylko o, o, dotyczy to przyszłości. I jako przykład chciałem podać Hebrajczyków 10 rozdział. 23 wiersz. Hebracików 10, 23: Trzymajmy się niezruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. A więc trzymamy się czegoś, co jest pewne, a nie czegoś, co być może się sprawdzi. Ponieważ to Bóg powiedział, a jeśli Bóg zapewnia o czymś, to. Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że to się spełni. Jeszcze z listu do Tytusa, pierwszy rozdział, drugi wiersz. List do Tytusa, pierwszy rozdział, drugi wiersz. W nadziei życia wiecznego przyobiecanego przed dawnymi wiekami przez prawdomównego Boga. A więc w nadziei życia wiecznego to nie znaczy, że być może albo z dużą ilością prawdopodobieństwa będziemy w niebie. To by nas już zaniepokoiło. W nadziei życia wiecznego, czyli czekając na życie wieczne, które Bóg nam obiecał. A więc jest to pewne, że to jest. I tak Abraham żywił nadzieję, czyli czekał na to, co Bóg powiedział. I mimo tego, że widział swoją starość i słabość i również swojej żony, była to już stara kobieta, Bóg poczekał, aż oni się zestarzeją. I wtedy ich obdarował. Wtedy to było stuprocentowo widoczne, że to było od Boga. Czytamy 20 wiersz. Nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnice Boża. Czy wierzymy, że Bóg może kłamać? Oczywiście, że jest to niemożliwe. Te dwie rzeczy w ogóle są, zaprzeczają sobie: Bóg i kłamstwo. A więc, jeśli Bóg coś mówi. To jest to godne zaufania. To absolutnie można na tym polegać. I to właśnie zrobił Abraham. On, kiedy Bóg mu coś powiedział, nie wątpił w to, bo Bóg dla niego był wiarygodny. Nie zwątpił z nie to wiasto. Abraham nie tylko w to wierzył, bo możemy znaleźć w Biblii to, że oczekiwał miasta, mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Tak jak i pisarz listu do hebrajczyków mówi, nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. Jeśli możemy myśleć tutaj o tym niebieskim Jeruzalem, możemy to ogólnie powiedzieć niebo. A więc tego też Abraham oczekiwał i wierzył w to. Również wierzył, że przyjdzie Chrystus czy Mesjasz. Chociaż wtedy nie było pisma. Ale sam Pan Jezus powiedział, że Abraham widział mój dzień. To jest Ewangelia Jana 8 rozdział 56 wiersz. I jeszcze dlatego, że się tym cieszył. Trudno nam to wyjaśnić, ale myślę, że dwa miejsca na to wskazują. To jest czternasty rozdział pierwszej Mojżeszowej, osiemnasty wiersz. pierwsza Mojżeszowa, 1418. 18 to jest napisane, Merkizedek zaś król Salemu wyniósł i wino, aby był on kapłanem Boga Najwyższego. Chleb i wino to symbole śmierci Pana Jezusa. Tu nic więcej nie jest napisane, ale e, możemy myśleć, że przy okazji tego spotkania z tym kapłanem Boga te symbole, ten chleb i wino miały e, też i, i znaczenie. E, być może było to też i tematem rozmowy. Nie chodziło tylko o to, że e, przecież e, Abraham zjadł chleb i wypił wino. Chodzi o to, że to właśnie kapłan wyszedł do niego z takimi symbolami. Pan Jezus mówi o tym, co Abraham miał w sercu. A więc cieszył się, że oto w przyszłości przyjdzie ten, który odda swoje życie za grzeszników. I pierwsza Mojżeszowa, 22 rozdział, 13 wiersz. I czytamy, gdy Abraham podniósł oczy ujrzał za sobą barana który rogami uwikłał się w cierniach. I oczywiście my to czytamy tylko jako e, no, jakieś wydarzenie, ale spróbujmy sobie wyobrazić. Stoję z podniesionym nożem i mam poderżnąć szyję Joelowi. Mówię to specjalnie, żeby sobie coś uzmysłowić. Oto straszne wydarzenie. Ale Bóg mówi, nie rób tego. Tam jest koza, zabij. Jaka ulga? E, ile myśli, ile uczuć się rodzi w takim momencie. I tak Abraham odwrócił się od Izaaka, patrzy, baram. I właśnie tego ma zabić. Wtedy mógł zauważyć, że oto Bóg ma kogoś, kto, poniesie, kto odda, straci życie właśnie za grzeszników, zamiast Jego Syna. A więc Abraham miał wiarę, która sięgała daleko, ale tutaj w tym momencie wierzył w rzecz, która nie tylko stanie się kiedyś, kiedyś, tak jak my czekamy na pochwycenie, wierzymy, że będziemy w niebie. Ale tu chodziło o coś, co wydarzy się za jego życia jeszcze w tej późnej starości, że będzie miał syna, dzieci, wnuki i tak dalej. Nie zwątpił z niedowiarstwa. Mamy przykład męża Bożego Zachariasza, który zwątpił, gdzie to niedowiarstwo się pojawiło, kiedy miał, można by powiedzieć, taką samą obietnicę, że będąc stary urodzi mu się syn. On powiedział... Ale jak to się stanie? Przecież jestem stary. I natychmiast też i pojawiła się konsekwencja tego niedowiarstwa. To jest w Ewangelii Łukasza, pierwszy rozdział, 20 wiersz o tym mówi. Ale tu czytamy, wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu. Czyli wierząc chwalimy Boga. Potwierdzamy, Bóg mówi prawdę. Jeśli ktoś mi powie, nie wierzę Ci, to jest przykre. Ale jeśli my Bogu mówimy, mówimy czy myślimy, nie wierzę Ci, to też znieważa Boga. Tak jak czytamy to w liście Jana. Uczynił go kłamcą. A więc wierząc w to, co Bóg mówi, oddajemy Mu chwałę wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu. Na koniec myślę, gdyby Abraham żył w XXI wieku, to być może byłby człowiekiem, który by w depresję. W obecnym czasie czytałem o tym, 350 milionów ludzi cierpi na depresję na świecie. Jest to ci, którzy są ewidencjonowani, jako ci, którzy się leczą. Oczywiście jest pewnie więcej takich, którzy się nie leczą i coś takiego przeżywają. 350 milionów ludzi, półtora miliona ludzi w Polsce. To jest mniej więcej tyle, ile wszyscy mieszkańcy Warszawy. Abraham nie wpadł w depresję, ale wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu. Sędziów 7.2 mamy takie zdanie i Pan powiedział do Gedeona Lud, który przebywa z Tobą jest zbyt liczny, abym wydał Midianitów w jego ręce. Gdyż Izrael mógłby się chełpić przede mną, mówiąc, moja ręka mnie wybawiła. I później, jak wiemy, było polecenie, żeby ten oddział odchudzić, jak już było ich naprawdę mało w stosunku do Midianitów, Bóg dał zwycięstwo. Tak, żeby ludzka chwała nie mogła wyjść na jaw. I dokładnie tak samo jest tutaj z tym Abrahamem i tak samo jest z nami, że jeśli jesteśmy yy, jeszcze trochę widzimy swoich sił, to jeszcze nie ma miejsca na działanie Boże. Jeżeli uważamy, że jeszcze jest w moim ciele nadzieja, jeszcze jest nadzieja, że się poprawię, zreformuję, to wcale nie potrzebuje taka osoba Boga. I to dotyczy zarówno Ewangelii, o której tu mówimy, jak i później w życiu chrześcijańskim. Już człowiek zbawiony często wraca do ciała. O tym uczy m.in. Galacjan, że zaczynamy na duchu, kończymy na ciele, czyli zapomnimy o pewnych rzeczach. Więc miejmy to na uwadze, że zbyt liczny czasami mamy zastęp, albo zbyt wiele w sobie pokładamy nadziei. Z tymi danymi, z depresją, to bym uważał, to są oficjalne dane, ale pamiętajmy, że w krajach muzułmańskich chrześcijanie są klasyfikowani jako chorzy psychicznie. Za to, że nie chcą wyznawać islamu. Albo w krajach takich jak Rosja, jeśli ktoś nie wierzy, że Putin jest najlepszym władcą, trafia do zakładu psychiatrycznego i jest zaliczony jako człowiek z depresją. Więc to te dane należy, owszem, na zachodzie jest duży, duży problem z tym, ale no, myślę, że to te liczby należy przyjmować z pewną taką dozą ostrożności. I tutaj właśnie widzimy, prawo wkroczyło po to, aby obfitował grzech, lecz gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska tym bardziej obfitowała. I tak właśnie z nami jest, że do zbawienia wnieśliśmy tylko swój grzech. Gdybyśmy nie zauważyli, że tylko grzech wnieśliśmy, to nie ma miejsca na działanie łaski. Im bardziej widzimy, że nasze życie jest ruiną, tym łaska jest bardziej wyeksponowana, bardziej widoczna. Dlatego tutaj Końcówka tego czwartego rozdziału, że Abraham przestał pokładać nadzieję w ciele i ten przykład Gedeona uczą nas, że musimy pamiętać o tym, że cała nadzieja jest w Bogu i tylko w Nim. Czyli nie możemy poszukiwać swojej chwały i nie możemy poszukiwać wsparcia w sobie samym. 24 nawet mówi i ze względu na nas, którym ma to być poczytane, którzy wierzymy w Tego, który wskrzesił z martwych Jezusa naszego Pana. Siemnasty wiersz mówi nam o dwóch nadziejach. Abraham wbrew nadziei. Jakiej nadziei? Chcę tutaj wymienić ludzką nadzieję. Żywiąc nadzieję i tutaj myślę, że myśli o nadziei Bożej. I te dwie nadzieje się różnią od siebie diametralnie, dlatego że ta ludzka nadzieja nie daje radości i pokoju, to tylko prowadzi jeszcze większą, większy smutek i, i wielokrotnie y, to jest takie doprowadzanie człowieka do, y, do ruiny, bo obiecuje mu się coś, a to po prostu nic nie daje. I wielokrotnie y, czynienie uczynków jest taką nadzieją, że może będzie lepiej. A to jest ludzki sposób życia. Ale to drugie zdanie, żyjąc nadzieję, to w to, że Bóg zapieczętował tą nadzieję. Że Bóg postawił pieczęć dla, tego, dla tej wiary Abrahama. I po ludzku Abraham nie mógł nic zrobić. Ale Bóg, który coś obieca, może wszystko. I on przez to stał się ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co powiedziano, takie będzie potomstwo twoje. I nie zachwiał się w wierze. I Bóg go przecież wyprowadził. Wielokrotnie żeśmy to pod, po, yy, yy, potwierdzali, mówili o tym, że Bóg mu wyprowadził go i mu pokazał, że takie będzie potomstwo twoje policz gwiazdy, za drugim razem mówi znowu do niego, policz gwiazdy i y, piasek morski, i takie będzie potomstwo twoje i uwierzył. Widzimy, że Bóg przysiąg na siebie samego, to jest chyba napisane w 22 rozdziale, a w Hebrajczyku jest napisane, że już nie miał na kogo więcej przysiąc, właśnie to przysiąg na siebie samego. Że już nie ma wyższego autorytetu od Boga, żeby można było potwierdzić to, co Bóg mówi. I yy, chcę przyznać te wiersze. No jest drugi rozdział pierwszej księgi. XVI wiersz jest napisane Przysięgam na siebie samego, mówi Pan Na siebie samego Nie ma wyższego autorytetu Który mógłby być potwierdzony Że właśnie, że Bóg mówi prawdę I że dotrzyma obietnicy I tutaj Abraham mając przed sobą Tak wielkie świadectwo I tak, wielką, tak wielkie zapewnienie Właśnie oddaje chwałę Bogu Oczywiście to, to jest inny, inny aspekt, inna sytuacja. To jest, to jest oczywiście wcześniej o jakieś 17 lat, tutaj, kiedy czytamy ten 22 rozdział. Ale Abraham oczywiście wzrastał w wierze. On, zanim się urodził Izaak, Bóg mu już to obiecał i on w to uwierzył. Kiedy jeszcze chodził dalej z Bogiem, ta jego wiara jeszcze bardziej wzrastała i aż był w stanie nie zachwiać się w tej, może powiedzieć, w tej wieży swojej i szedł dalej z Izaakiem na górę Moria i tam, co złyszek wspomniał o tym baranie uwikłanym w krzakach, to Widzimy, że Abraham przecież wypowiedział proroctwo wcześniej. Bóg upatrzy sobie y, jadnie na ofiarę na ofiarę i szli obej razem. Przecież on to wypowiedział proroctwo o tym, że Bóg sobie upatrzy. Że sobie upatrzył. Nawet, bo tam jest napisane. Tam jest przyszły czas upatrzyć. Upatrzy. Także widzimy, że Bóg y, wie wszystko, a mimo to Wielokrotnie potrzebujemy tego Bożego wzmocnienia, aby chodzić z Bogiem i żeby uwierzyć Jemu, że On wszystko i we wszystkich nas zachowa i przeprowadzi przez trudne sytuacje. Każdy z nas ma w swoim życiu takie trudne sytuacje i nie wie, czy naprawdę przejdzie przez to z Bogiem, czy nie. Nieraz modlimy się i chcemy, żeby Bóg spełnił nasze życzenia a Bóg tego nie spełnia. Wiele lat i nie spełnia. A kiedy przychodzimy do Boga i powiemy: jesteśmy już tak jakby już nie wiemy co powiedzieć, to wtedy mówimy: Boże, niech się dzieje wola Twoja. I w takiej sytuacji, kiedy już Bóg nas tak doprowadzi i przyprowadzi pod samur, i nie mamy już wyjścia, to wtedy mówimy do Boga, Boże, niech się dzieje wola Twoja. Abraham, nieznany jego sytuacji, yy, jego serce, nie, nie wszystko jest oczywiście opisane, ale przecież wielokrotnie nam jest pokazane właśnie, że on upadł na oblicze swoje, a Bóg mówił do niego. Też był doprowadzony do sytuacji bez wyjścia. Musiał uznać to, że to, co Bóg mówi, jest bardzo dobre i temu wierzą. I to jest zachęta dla nas, abyśmy też umieli właśnie uwierzyć Bogu, że nas w tej trudnej sytuacji wyprowadzi. A choćby nawet nie dał nam tego, kochani, to o co się modlimy, o co Boga prosimy, to czy... Nie mamy już wszystkiego? Czy już nam czegoś brakuje? Na pewno w naszych sercach jest yy, na przykład prośba o to, żeby zbawił naszych bliskich. Módlmy się w ten sposób, żeby ich zbawił. To na pewno jest Bożym pragnieniem, bo Jemu o milion razy <try> bardziej chodzi o to, żeby ludzie byli zbawieni niż nam. My nieraz prosimy bardziej o rzeczy, które są nam niepotrzebne niż te, które Bogu się wydawają, że nam są potrzebne. Ten 21 wiersz mówi nam, mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić, myślę, że tu możemy wspomnieć to właśnie, co się stało w 22 rozdziale: że skoro Bóg obiecał, że Izaaka będzie potomstwo Twoje, to on właśnie tutaj uwierzył w zmartwychwstanie i szedł dalej tą drogą, i nie zawahał się zrobić tego, co. Yy, Dzisiaj żaden człowiek nie umiałby zrobić, a on jednak dla Boga zrobił taką rzecz, że nie zawahał się złożyć w ofierze swojego własnego syna. On to nie zrobił tylko imitacji tej ofiary, ale zrobił to rzeczywiście i miał zamiar za, może powiedzieć, zamordować swojego własnego syna, złożyć go w ofierze. Ma moc i uczynić. I dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Oczywiście całe życie Abrahama, które jest i wcześniej, i później, ono Bóg widział jego czyny, jego życie, że tam jest właśnie najwyższy, najwyższa moc wiary, czy może powiedzieć oddanie całkowicie się pod działanie Boże i to właśnie zrobił. Dla nas jest to oczywiście... Niepotrzebne, abyśmy takie rzeczy mieli czynić, ale chcielibyśmy właśnie być podobni do Abrahama i umieć zrezygnować z naszego wszystkiego. Abraham przecież miał Izaaka. Powiedzmy tak, ostatnia deska ratunku. Jedyny potomek, który z niego yy, przychodzi nam błogosławieństwo. Jakże my boimy się nieraz oddać. Cokolwiek my tak bardzo miłujemy. Że nie umiemy, może powiedzieć, Bogu przynieść tego na ofiarę. Złożyć Bogu na ofiarę naszego życia, może czasem naszych dzieci, na krzyk firm, naszej pracy. Czy umiemy to zrobić? Kto więcej dla nas jest warty? Nasze własne ja, czy nasz Bóg, Jezus Chrystus? kończy dzisiaj. Dalsze słowa mówią nam, że ten moment wiary w życiu Abrahama, to, co wypronęło z jego serca, to zaufanie do Boga, nie jest sprawą jednorazową i tylko jego osoby, ale że on jest dla nas tym wzorcem, że Bóg usprawiedliwia z wiary. I akurat dla nas nie jest sprawą usprawiedliwienia to, że uwierzymy w tak nieprawdopodobną rzecz jak Abraham, ale my wierzymy w to, co tutaj dalej jest napisane. W 24 wierszu wierzymy w tego, który wzłodził Jezusa, Pana naszego Zmartwych. I to właśnie Bóg poczytuje za sprawiedliwość, jeśli ktoś uwierzy w ten fakt. To jest fakt historyczny, nie jest to coś, co działo się w jakimś zakątku, jak to czytamy chyba w Dziejach Apostolskich. Jest to opisane przez różnych kronikarzy. Józef Flawiusz, żydowski historyk, na przykład o tym pisze ojcowie, tak zwani ojcowie Kościoła, żyjący w pierwszych wiekach po Chrystusie, ale największym świadectwem jest samo słowo Boże. Mamy cztery ewangelie, które potwierdzają nam życie Pana Jezusa. Nie jest to właściwie biografia, bo ewangelia Marka czy ewangelia Jana nie zawiera narodzin Pana Jezusa, o młodości. Właściwie jest tylko jedna króciutka zmianka, kiedy Pan Jezus miał 12 lat, a więc nie, jest to, nie są to biografie Pana Jezusa. Ktoś powiedział, że to raczej jest taki portret wymalowany Jego osoby na podstawie tych czterech Ewangelii. Mamy listy, a więc świadectwa tych, którzy Go widzieli. I teraz, kiedy my wierzymy temu poselstwu, to właśnie to samo co Abraham otrzymał, otrzymujemy także my. Cokolwiek On obiecał ma moc uczynić. I tak skoro Bóg obiecuje życie wieczne dla tych, którzy uwierzą w Jego Syna, to wiemy, że tak rzeczywiście jest, że to życie posiadamy. I tu jest konkretna sprawa powiedziana, wierzymy w tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego, z a więc nie tylko wiara w to, że taki ktoś kiedyś żył i chodził po ziemi, nawet to, że czynił cuda, czy nawet to, że umarł na krzyżu. Oczywiście wierzymy, że umarł za nas, konkretnie za mnie, każdy to powinien powiedzieć, uznać. Kiedy bierzemy chleb pierwszego dnia tygodnia i odłamujemy sobie ten kawałek, tak jakbyśmy to wyznawali, za mną zmarł. Ale tu jest konkretnie powiedziane, który wzbudził Jezusa, Pana naszego Tak Więc wiara w zmartwychwstanie jest y, sprawą y, kluczową, ponieważ gdyby Pan Jezus nie powstał z martwych, ta ofiara byłaby niedokończona. Y, powstanie z martwych jest wypełnieniem proroctw. Wszystkie w nich swoje tak, jak czytamy w drugim liście do Koryntian, pierwszym rozdział. A więc te zapowiedzi także się sprawdziły, że powstanie powstaniu i widzimy, że zmartych stanie oprócz wielu różnych znaczeń, warto sobie to kiedyś wypisać, dlaczego Pan Jezus powstał zmartych, albo co ze stania wynika, to jest bardzo ciekawy temat, zachęcam każdego, żeby się tym zajął w wolnym czasie. Trzeba sobie taki czas stworzyć, żeby się tym tematem rozradować. Ale tu jest powiedziane też, że On powstał z martwych dla naszego usprawiedliwienia. A więc Jego zmartwychwstanie potwierdza nasze usprawiedliwienie. Czyli to, że powstał z grobu, świadczy o tym, że Bóg się nie gniewa mówiąc najkrócej, że rzeczywiście to zostało e, zmazane. Widzimy, jaki daleki e, fakt e, który nas właśnie wypływa z zmartywstania Pana Jezusa, z tego, że powstał zmarty, widzieli go uczniowie pięciuset naraz, nawet w jednym miejscu i widzieli potem, jak wstąpił do nieba i żyje. w tym 24 i 25 widzimy, że wszystko wykonane jest przez Pana Jezusa. Przez Boga, który wskrzesza Pana Jezusa z martwych. Przez Pana Jezusa, który dał się zgładzić za nasze grzechy i który z martwych wstał dla naszego usprawiedliwienia. I to jest bardzo łatwe, żeby to uwierzyć. I Ewangelia często gorszy ludzi właśnie przez tą łatwość, że mówią to jest tania łaska, albo to jest y, zbyt łatwe. Łaska jest gorzej niż tania, ona jest za darmo, czyli jest jeszcze tańsza niż tania. I to jest właśnie to, że już mamy przykład, na przykład Naman'a Syryjczyka, gdzie trąd wiemy, że w Starym Testamencie jest obrazem na grzech. To był mąż trędowaty i tą historię znajdujemy w drugiej Królewskiej, V rozdział. I ten człowiek nabawił się trądu i usłyszał od swojej porwanej z Izraela służącej, że w Izraelu jest prorok, który może go z tego trądu uleczyć. No i Elizeusz był właśnie tym prorokiem, trafił do króla izraelskiego, tenże Naman i Elizeusz przez swojego sługę powiedział mu, idź umyj się siedem razy w Jordanie i będziesz uzdrowiony, będziesz czysty. Naman się rozgniewał, dlatego że mówi, a co to w Syrii nie są lepsze rzeki niż tutaj w tym Izraelu? i wymienił nawet nazwy tych rzek. I człowiek religijny taki właśnie jest, że on ma te rzeki, ma różnego rodzaju środki, ma sakramenty, ma tradycje, ma różnego rodzaju wsparcie z różnych długowiecznych yy, takich instytucji, które mogą mu pomóc. Jego... słam Przedwiecznych. Jak przedwieczny. Nie długowiecznych do przodu, tylko do tyłu. <głos> Boże, to już jest jakiś taki trudny dla mnie do ogarnięcia termin. Czyli generalnie takie, które są już poparte ludzkim autorytetem. No ale mądrzy słudzy właśnie mu dorazili pewną rzecz. Ja przeczytam trzy wiersze z tej piątej, z piątego rozdziału drugiej Królewskiej. Lecz naman rozgniewał się i odszedł mówiąc oto myślałem sobie, że na pewno wyjdzie, stanie przy mnie, wezwie imienia Pana swego Boga, poruszy swoją ręką nad miejscem trądu i uzdrowi trędowatego. Czy Abana i Parpar rzeki Damaszku nie są lepsze od wszystkich wód Izraela, czy nie mógłbym się w nich obmyć i być czysty? Odwrócił się więc i odjechał w gniewie. Lecz ich słudzy podeszli i powiedzieli do niego – Mój ojcze, gdyby ten prorok rozkazał Ci zrobić coś wielkiego, czy byś tego nie uczynił? Tym bardziej, gdy Ci powiedział, obmyj się, a będziesz czysty. Poszedł więc i zanurzył się w Jordanie siedem razy, według słowa męża Bożego, i jego ciało stało się czyste, jak ciało małego dziecka. I został oczyszczony. Więc widzimy, że tutaj jest właśnie ten religijny duch. Czy nie lepiej, żebym na przykład wyszedł na środek, na ewangelizacji, wyciągnął rękę, potem nadszedłby ewangelista, wyciągnąłby ręce, padłbym może, albo bym zaczął jakieś mieć, nie wiem, wizję lub coś takiego, albo że mnie namaścili jakimś świętym olejem w czasie tego zbawienia, albo jeszcze coś innego, albo może na kolanach do Częstochowy, żebym poszedł z darce kolana na całe życie został kaleką, wtedy. Może bym został zbawiony. Nie, Bóg dał prosty środek. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. I to jest poselstwo bardzo upokarzające. Bo zobaczmy, do kogo oni to powiedzieli. W Dziejach Apostolskich, 16 rozdział, to było powiedziane do rzymskiego strażnika, który nic nie wiedział o izraelskich naukach. To był człowiek całkowicie spogan, pogani spogan. Nawet nie miał edukacji katolickiej, którą większość z nas ma. Nic nie wiedział o Jezusie, a oni mu powiedzieli uwierz Pana Jezusa, będziesz zbawiony. My często popadamy w takie pułapki teologiczne. Najpierw musisz zrobić dziesięciolekcyjny kurs, zanim uwierzysz. Bo ty musisz wiedzieć, kim jest Jezus, czym jest piekło i tak dalej, i tak dalej. Nieprawda. Jest wiele przykładów, gdzie apostołowie do ludzi kompletnie nieprzygotowanych mówili proste rzeczy. Eunuch no to się doszukują, że to był taki bardziej biegły teolog, który przyjechał do Izraela, do świątyni i przyszedł tylko uzupełnić swoje poznanie. Może tak, ale upokarza nas właśnie przykład strażnika więziennego, który kompletnie nic nie wiedział. Uwierz Pana Jezusa, będziesz zbawiony. I on uwierzył. I tego samego dnia został ochrzczony on i jego dom. I w co miał uwierzyć? Uwierzyć w tego Jezusa, który został wzbudzony dla naszego usprawiedliwienia, a wcześniej był zamordowany za nasze grzechy. Wydane, wydany za nasze grzechy. Więc to jest bardzo proste. Nie ma co doszukiwać się jakichś komplikacji. Gdy dodajemy coś do łaski, to tworzymy fałszywy obraz i Bóg za to nas nie pochwali. Mało tego, grozi nam gniew Boży, który jest wyrażony, że choćby anioł z nieba głosił inną Ewangelię niż ta, którą opowiadali właśnie apostołowie, to będzie taka osoba pod przekleństwem Bożym. Więc zawsze wracajmy do tego wzorca, co mówili apostołowie, komu i uczmy się z tego, że łaska nie tylko jest tania, ale ona jest wręcz całkowicie za darmo, bo za wszystko zapłacił Pan Jezus. Wydaje się, że se Dwieście czterdzieści dziewięć, dwieście czterdzieści dziewięć, pierwsza i druga zwrotka. jest ten czas, kiedy Ty po nas przyjdziesz, kiedy Ciebie ujrzymy, takim jesteś jakim jesteś ten czas będziemy mogli już na wieki Ciebie wiedzieć i sławić i chociaż już na zawsze będziemy z Tobą, to wieczności nie starczy, by Tobie za dość uczynić coś ty dla nas uczynił, co nam darowałeś i to darmo z łaski. Dziękujemy Tobie za to, że przez tą właśnie prostą Ewangelię Ty nas, Panie, pociągnąłeś, wyrwałeś z tego błota, tego świata i staliśmy się Twoimi dziećmi, mimo iż na to całkowicie nie zasłużyli. Ale dziękujemy Tobie za to, że tym darem, największym darem i darem wiecznym Ty nas obdarzyłeś. Bądź uwielbiony i wysławiony z naszych serc. I prosimy Cię jeszcze za wszystkimi, którzy są na tej ziemi, którzy jeszcze Ciebie szukają. Którzy są właśnie tego cichego, pogodnego serca, abyś Ty im się objawił. Bo, kiedy zostanie dopełniony ten Kościół z tych żywych kamieni, to Pan Jezu, Ty przyjdziesz po nas i w ten czas już będziemy z Tobą. Oczekujemy twojego przyjścia. Bądź uwielbiony. Amen. Amen. Amen. <tryk> tak, umiłowany Boże, nawet ten Naman musiał powiedzieć, że chociaż był z wielkiego kraju i wydawało mu się, że Babilon jest największy, to musiał powiedzieć, że nie ma gdzie indziej Boga, tylko jest jeden Bóg, który jest w Izraelu. Panie Jezu, to my Tobie dziękujemy, że Ty jesteś taki sam do dzisiaj i my właśnie mamy Ciebie. Z Twojej łaski Ty nas znalazłeś, Panie Jezu, i też wprowadziłeś, że mogliśmy słuchać dzisiaj też Twojego słowa. Tobie Panie, dziękujemy za to. Amen. Amen. Amen.